Ambitny monarcha planował zajęcie Węgier i Polski. Pretensje do korony św. Stefana zgłaszał jako prawnuk Beli IV, praw do ziem polskich nie miał żadnych. Za pretekst do zajęcia Krakowa, rok 1290, posłużył mu pozbawiony jakikolwiek cech legalności zapis sporządzony na jego rzecz przez Gryfinę. Następnie wyparł łokietka z Sandomierza, sierpień 1292 roku, aż wreszcie mały książę musiał uznać się lennikiem Wacława z wszystkich posiadłości. Nie uratowało go to jednak przed dalszą agresją, w wyniku której utracił całą ojcowiznę, a nawet był zmuszony opuścić kraj. W sierpniu 1300 roku Wacław koronował się w Gnieźnie na króla Polski bez zgody papieża. Wieńczył go arcybiskup Świnka. W tym okresie jego pierwsza żona już nie żyła. Chcąc umocnić swe prawa do korony piastów, postanowił ożenić się z młodziutką reiczką Przemysławówną, Sprowadził więc ją z Brandenburgii, i oddał na wychowanie swej ciotce Gryfinie, wdowie po Leszku Czarnym, którą w tym celu ściągnął z Sącza do Czech. 20 maja 1303 roku Wacław poślubił piętnastoletnią ryjiczkę. Tego samego dnia została ona koronowana w Pradze przez biskupa wrocławskiego Henryka Zwierzbna i przybrała tytuł królowej czeskiej, polskiej i węgierskiej. Na tę uroczystość przywieziono z Gniezna insygnia monarsze śmiałego. W Polsce mężem zaufania nowego władcy był zniemczony Ślązak Muskata, biskup krakowski. Losy Łokietka w czasie wygnania są mało znane. Długoż podaje, że złożył on wizytę papieżowi. Podobno dopiero wówczas pod naciskiem Bonifacego VIII wyrzekł się nierealnych pretensji do korony węgierskiej. Po drodze miał odwiedzić Wiedeń, gdzie jakoby został sportretowany... Inni sądzą, że gościł także na Rusi Halickiej, z której książętami był wielokrotnie spokrewniony. Natomiast właśnie z tego okresu zachowała się pierwsza wiadomość o miejscu pobytu Jadwigi. Wszystkie poprzednie dane oparte są wyłącznie na domysłach. Po wyjeździe męża księżna ukrywała się w miasteczku Radziejowie na Kujawach, w domu mieszczanina Gerka. Wiadomość ta pochodzi z nominacji Gerka na wójta której w 10 lat później dokonał Władysław, podkreślając, że jest to nagroda za opiekę nad żoną w czasie jego wygnania. Prawdopodobnie była wówczas przebrana za kobietę z ludu i miała przy sobie całą trójkę dzieci. Łokietek wrócił do kraju w 1304 roku, przypuszczalnie w orszaku Mikołaja z Osti, legata papieskiego. Jadwiga pod koniec tego roku lub w początku następnego powiła córkę Elżbietę, która później, przez wiele dziesiątków lat... Była jedną z czołowych osobistości polityki europejskiej. Władysław toczył wówczas trudną wojnę z Czechami. Nic nie wiadomo, czy i jaki był w tym udział jego żony, która przeżyła wtedy śmierć syna Stefana. Wydarzeniem wyjątkowo korzystnym dla Łokietka był zgon Wacława II w dniu 21 czerwca 1305 roku. Królem został jego jedyny syn z pierwszego małżeństwa, 17-letni Wacław III. Rejczka w kilka tygodni po śmierci męża powiła córkę Agnieszkę. W 1305 roku z posiłkami węgierskimi łokietek opanował Sandomierz. Rok 1306 przyniósł łokietkowi szereg zwycięstw. Udało mu się odzyskać Kujawy, część Wielkopolski, a przede wszystkim Kraków. Na wieść o tym Wacław III wyruszył do Polski na czele świeżych oddziałów. Po drodze w dniu 4 sierpnia 1306 roku został jednak skrytobójczo zgładzony. Na nim wygasła dynastia Przemyślidów. Do walki o tron czeski przystąpiło kilku pretendentów, byli to głównie szwagrowie zamordowanego. Wszyscy oni wysuwali pretensje także do ziem piastowskich i tak na przykład Bolesław Legnicki tytułował się Heres Regni Polonie, dziedzic Królestwa Polskiego. Niemniej królem Czech nie został żaden z tych książąt, lecz siostrzeniec Wacowa II, Rudolf III Habsburg, książę Austrii. Żeby zwiększyć swe prawa, poślubił on we wrześniu 1306 roku reiczkę i odtąd zaczął się także uważać za pretendenta do korony polskiej. Zmarł jednak już 4 lipca 1307 roku, a po jego śmierci rola polityczna 21-letniej córki Przemysła zmniejszyła się znacznie. Przeżyła ona natomiast ku powszechnemu zgorszeniu swój wielki romans ze znanym rycerzem morawskim, a gdy ten zmarł, wstąpiła do klasztoru. Królem Czech został po Rudolfie Henryk VI książę Karint i mąż królewny Anny, a od roku 1310 Jan Luksemburg, który poślubił jej siostrę Elżbietę. Walki w Czechach ogromnie ułatwiły Łokietkowi dokonanie zjednoczenia ziem polskich. 1 września 1306 roku zjazd możnych dzielnic Krakowskiej, Sandomierskiej, Sieradzkiej, Łęczyckiej, Kujawskiej, i Dobrzyńskiej... Uznał Władysława księciem. Nieco wcześniej uczyniło to Pomorze Gdańskie. Jednocześnie jednak większość wielkopolski zajął Henryk Głogowski, Głogowczyk, i utrzymywał ją do swej śmierci w grudniu 1309 roku. Dzielnicę tę odzyskał łokietek dopiero w latach 1312-14, walcząc z synami zmarłego. Natomiast w 1308 roku Mały Piast utracił Pomorze na rzecz Krzyżaków, którzy wraz z Janem Luksemburgiem, nowym królem Czech, zaczęli coraz bardziej zagrażać Polsce. Okres ten był więc pełen zmagań, ale żona Władysława przez większość czasu przebywała spokojnie na Wawelu. Powiła wówczas córkę Jadwigę, której bliższa data urodzenia jest zupełnie nieznana, a w roku 1310 Kazimierza przez potomków nazwanego Wielki. W kalendarzu katedry wrocławskiej zapisano, że nastąpiło to 30 kwietnia. Rodząc swego wybitnego syna, żona Łokietka mogła liczyć już prawie 44 lata. Został on wkrótce następcą ojca, gdyż jego brat Władysław zmarł. Para książęca w tym okresie używała różnych tytułów, tak więc zachowały się dokumenty, w których władca wyliczał poszczególne swe ziemie, a w innych określał się jako książę Królestwa Polskiego, lub dziedzic Królestwa Polskiego, a nawet dziedzic Królestwa Wielkopolskiego. Po osiedleniu się w Krakowie uwidoczniła się aktywność polityczna Jadwigi. Być może istniała ona od początku małżeństwa, tylko nie przetrwały jej ślady. Księżna wyraźnie współdziałała z małżonkiem w sprawie muskaty, zniemczony biskup krakowski był wielkim wrogiem łokietka, który na próżno starał się go sobie zjednać. Opierając się na napływowym duchowieństwie, Muscato nawiązał kontakty z piastami śląskimi, chcąc jednego z nich osadzić w Krakowie. Knowania te jednak wyszły wkrótce na jaw. W związku z tym w 1307 roku, w obawie przed uwięzieniem, biskup uciekł najpierw do Chrzanowa, a później do Wrocławia. Jadwiga starała się nakłonić go do powrotu, a po otrzymaniu odmowy groziła usunięciem. Odpowiedział jej — szukajcie sobie innego biskupa — — A ja wyszukam sobie innego księcia i z nim wrócę. Wyklęty przez arcybiskupa Świnkę, popierającego łokietka w ostatnim okresie życia, po kilku latach ugiął się i ponownie objął swą diecezję. Groźniejszym wydarzeniem był bunt niemieckiego patrycjatu pod wodzą wójta Alberta, który sprowadził do Krakowa w charakterze nowego władcy księcia Bolesława Opolskiego. Wawel jednak nie dostał się w ręce rebeliantów. Jadwiga z dziećmi przez cały czas przebywała na zamku, dowodząc według niektórych autorów jego obroną. Sądz inny ważny gród małopolski, pozostał wierny Władysławowi. Dlatego też 21 lutego 1312 roku księżna uwolniła jego mieszkańców od części ceł za zasługi wielkiej uległości, którą umieli nam się przypodobać i stać miłymi mężami nasi opatrzni, wierni mieszczanie sądeccy w ciężkim położeniu, kiedy to mieszczanie krakowscy, małżonka naszego miłego, nas i dzieci nasze wiarołomnie odstąpili. Około roku 1312 para książęca wydała za mąż swoją najstarszą córkę Kunegundę. Narzeczonym był Bernard, książę Świdnicki, uważany za dobrego gospodarza i zaręcznego polityka. Ślub ten wciągnął silne księstwo świdnickie do polskiej sfery wpływów, choć Bernard w przeciwieństwie do teścia popierał cesarza, a w roku 1322 brał po jego stronie udział w bitwie pod Mühldorf. W parę lat później jego młodszy brat Henryk, książę Jaworski, poślubił Agnieszkę, jedyną córkę reiczki Przemysławówny i króla Wacława II Czeskiego. Tak więc w tych okolicznościach spotkały się na Śląsku dwie księżne, których matki przed laty wspólnie przebywały na dworze poznańskim. Współżycie córek było na ogół zgodne. Kunegunda miała kilkoro dzieci, a najstarszy syn, Bolko, uzyskał później przydomek mały, co dowodzi, że pod względem wzrostu przypominał swego dziadka Łokietka. Po zjednoczeniu dużej części ziem polskich następnym etapem odbudowy królestwa stawała się koronacja. Wielu autorów uważa, że w projektach tych Jadwiga musiała umacniać Władysława. Rzeczywiście ze względu na powiązania rodzinne, Korona była dla niej czymś znacznie naturalniejszym niż dla niego. Jego krewnymi byli głównie książęta Mazowieccy, Śląscy, Ruscy i Pomorscy. Ona natomiast miała matkę królewnę węgierską, babkę cesarzównę bizantyjską, a kuzynów i powinowatych królów Francji, Czech, Halicza, Danii i Szwecji oraz cesarzy Niemiec. Królowa Ryjiczka była bliską krewną jej ojca, a król Wacław II matki. Poza tym wyróżniała się ambicją, ale tej nie brakło także jej mężowi. Wydaje się, że zabiegi o koronę rozpoczęły się w roku 1317. Do Awinionu, który w latach 1309-1377 był siedzibą papieży, udał się wówczas nowy arcybiskup gnieźnieński i być może przeprowadził tam jakieś wstępne rozmowy. W każdym razie po jego powrocie w czerwcu 1318 roku zostały zwołane dwa wiece. Jeden z nich odbył się w opactwie w Sulejowie, dla większości dzielnic, a drugi w Pezdrach, dla Wielkopolski. Uchwalono na nich apele do papieża, w których duchowieństwo, ziemianie i miasta prosiły, aby ojciec święty, wyrażając zgodę na koronację, ratował Polskę od zguby. Z tą supliką wysłano znowu do awinionu biskupa włocławskiego Gerwarda. Jan XXII był przedstawionej prośbie zasadniczo życzliwy, ale obawiał się narazić potężnemu Luksemburgowi, który nadal używał tytułu króla polskiego. Jednak otrzymawszy obietnicę zwiększenia święto Pietrza, rozszerzenia uprawnień sądownictwa kościelnego i pogodzenia się księcia z Muskatą, wysłał 20 lipca 1319 roku do Polski dwa listy oficjalne nakazujące nie naruszać niczyich praw, domyślnie Luksemburgów, i nieoficjalny, wyrażający zgodę bez zastrzeżeń. Jednocześnie udzielił dwudziestodniowego odpustu, jaki przyznawano tylko otoczeniu monarchów, wszystkim, którzy po spowiedzi będą się modlili za Łokietka i Jadwigę. W Polsce rozpoczęły się przygotowania do uroczystości. Ponieważ insygnia Śmiałego i Przemysława Drugiego znajdowały się w Pradze, należało sporządzić nowe. Na szczęście nie istniało przekonanie, jak to miało miejsce na przykład na Węgrzech, że ważna jest tylko koronacja dokonana w określonym miejscu określoną koroną i przez określoną osobę. Dlatego też nowo sporządzona korona, berło i jabłko nie budziły zastrzeżeń. Po raz pierwszy został wówczas użyty szczerbiec, miecz, który łokietek otrzymał od ojca. Koronacja odbyła się w Krakowie 20 stycznia 1320 roku. Wybór miejsca mógł być wynikiem zalecenia papieskiego, żeby nie drażnić Luksemburgów, którzy nawiązywali do tradycji królów wieńczonych w Gnieźnie. Korony włożył na skronie arcybiskup Janisław w otoczeniu biskupów, w tym także muskaty, po powrocie z wygnania bardzo pokornego. Razem z Władysławem koronowano Jadwigę. Dzień ten minął niezwykle uroczyście wśród ogólnej radości. Od tego czasu katedra krakowska otrzymała po raz pierwszy wyróżniający ją przywilej koronowania królów polskich. Długoż. Nazajutrz mieszczanie złożyli na rynku uroczysty hołd nowemu pomazańcowi, który w dokumencie wystawionym 12 lipca 1320 roku po raz pierwszy nazwał się monarchą. Jednak Jan Luksemburg nadal używał tytułu Rex Polonie, a łokietka mienił z przekąsem Król Krakowski. Wkrótce po koronacji nastąpiło ważne wydarzenie rodzinne. Pod koniec 1319 roku zmarła Beatrycze, córka cesarza rzymskiego Henryka VII, Żona Karola Roberta, króla Węgier. Karol Robert pochodził z władającej Neapolem dynastii Andegaweńskiej. Był on jednak po babce także potomkiem Beli IV i w następstwie długich walk zawładnął Węgrami. Z dwóch pierwszych małżeństw miał tylko córki. Obecnie mając lat 32, oświadczył się o dwukrotnie młodszą Elżbietę Łogietkównę. Pertraktacje małżeńskie nie trwały długo i w końcu czerwca 1320 roku narzeczona wyjechała z Krakowa. W Nowym Sączu oczekiwał ją orszak węgierski, a w Berdyczowie spotkał Karol Robert. 6 sierpnia odbył się ślub, a wkrótce potem koronacja w Białogrodzie, której dokonał zgodnie z tradycją Henryk, biskup weszpremski. Sytuacja, w jakiej znalazła się Elżbieta pod względem prestiżu, niczym nie przypominała położenia jej ciotek i kuzynek w Polsce. Pozycja królowej była zawsze bardzo wysoka na Węgrzech, a Łokietkówna umiała zdobyć sobie zupełnie wyjątkowe miejsce. Prędko zyskała duże wpływy polityczne i liczyli się z nią papież oraz ościenni monarchowie. W latach 1321-32 urodziła pięciu synów, z których jednak dwaj pierwsi wkrótce zmarli. Najstarszy nazwany był po ojcu Karolem, następny na cześć dziadka Łokietka Władysławem, trzeci zgodnie z tradycją andegaweńsko-francuską Ludwikiem, a dwaj ostatni otrzymali imiona używane na Węgrzech Andrzej i Stefan. Królowa poczuwała się w jakimś sensie do solidarności ze swą dawną ojczyzną i dwór jej stał się miejscem, na którym przebywało szereg ubogich piastów śląskich i mazowieckich. Dzięki jej protekcji... Już wiosną 1321 roku jeden z nich został arcybiskupem ostrzychomskim. Wkrótce też sprowadziła swą imienniczkę i bliską kuzynkę, córkę Kazimierza III i nowrocławskiego i wydała ją za bana Bośni Stefana Kontromanicza. Poza tym Polakami byli jej kapelan, Mikołaj z Bośni i kilku przybocznych dworzan. Na pieczęci majestatowej Elżbiety widniał m.in. ojczysty orzeł i umieszczony był napis, że jest córką króla Władysława. Zgodnie z tradycją rodziny matki opiekowała się klaryskami, zakładając w roku 1334 klasztor w Budzie i posyłając hojne dary do Sącza. Jako sędziwa kobieta zainaugurowała kult swojej babki Jolenty, księżnej kaliskiej, bratyfikowanej w 1827 roku. Bardzo kochała brata Kazimierza i wielokrotnie się z nim widywała. Natomiast przypuszczenie, że odwiedziła ją w Radzie także matka, oparte jest tylko na bardzo pośrednich danych. Tymczasem po koronacji również pozycja Jadwigi znacznie wzrosła, choć nawet w części nie dorównywała tej, jaką miała jej córka. W latach 1319-29 wraz z mężem otrzymała specjalne odpusty, a ich spowiednicy wyjątkowe prawa rozgrzeszania. Nieraz wystawiała dokumenty sama lub też z Władysławem. W jej posiadaniu była czasem pieczęć królewska. Prawdopodobnie przebywała głównie na Wawelu, ale chyba często odwiedzała też klasztory klarysek i może dlatego jej córka Elżbieta wyniosła z domu pewną znajomość łaciny. Do końca życia była bardzo pobożna, a zostawszy księżną krakowską rozpoczęła dbać o kult swej ciotki. Dlatego też od roku 1307 notowano cuda dokonane przez błogosławioną Kingę. W roku 1320 jeden franciszkanin opracował żywot zmarłej, a w roku 1329 inny podsumował wszystkie przypisane świątobliwej niewieście wskrzeszenia i uzdrowienia. Prawdopodobnie przy udziale Jadwigi przeniesiono zwłoki jej ciotki do bardziej okazałego grobu. W roku 1320 królowa wraz z mężem... Złożyli uroczyste zapewnienie, że Kinga zmarła dziewicą. Można sądzić, że Kazimierz, jedyny pozostały przy życiu syn, był ulubieńcem matki. Długoż pisze, że kochała go więcej niż macierzyńską miłością. Wiadomo, że kiedy w roku 1327, już żonaty, następca tronu zachorował, jedwiga zwróciła się aż do Jana 22 z prośbą o modły. Parę miesięcy później papież gratulował królowej wyzdrowienia syna. Kiedy Kazimierz był jeszcze małym chłopcem, zaręczono go z Juttą o pięć lat młodszą córką Jana Luksemburskiego. Zaręczyny, w których zawarciu dużą rolę odegrał się sprzeniec Jadwigi Bolesław III Legnicki, zaufany Luksemburgów, z przyczyn politycznych zostały zerwane, a mała Jutta miała pecha, gdyż porzucało ją jeszcze pięciu kolejnych narzeczonych. Jeden... Fryderyk Miśnieński, do którego już została wysłana, odesłał ją nawet z powrotem do domu. A poślubił dopiero szósty książę Normandii. Za to przy boku tego została później królową Francji. Kazimierza ożeniono natomiast z księżniczką litewską Aldoną, która została ochrzczona dopiero przed ślubem i przyjęła imię Anny. Łokietkowa szczerze nie cierpiała synowej. Oficjalnym powodem był beztroski tryb życia niedawnej poganki... Rażący wychowaną w ascetycznej atmosferze królową, ale chyba również wielką rolę odgrywała zwyczajna zazdrość teściowej o syna. Przy boku matki przebywała wówczas jedynie najmłodsza córka Jadwiga. Dzięki pośrednictwu siostry Elżbiety Węgierskiej starał się o jej rękę przez pewien czas Otto Habsburg, jednak królewna żyła krótko i nigdy nie wyszła za mąż. 6 maja 1326 roku zmarł książę Bernard, pozostawiając owdowiałą kunegundę wraz z piątką dzieci. Początkowo w imieniu synów rządziła ona świdnicą, później przekazała regencję szwagrom, a sama wróciła na Wawel, zabierając ze sobą swe najmłodsze dziecko Beatę. Wkrótce rodzice wydali ją ponownie za mąż, za Rudolfa, księcia Saskiego, na Wittenberdze. Udała się tam wraz z córką pod koniec 1328 roku. W Saksonii urodziła jeszcze dwoje dzieci, ale zmarła już w kwietniu 1331 roku. Beata nie wróciła do Polski, lecz wychowywana przez ojczyma wstąpiła później w Wittenberdze do klasztoru. Z innych wnuków Jadwigi około 1330 roku głośnie stał się młodszy syn Elżbiety Andrzej. Został on zaręczony ze swą kuzynką Joanną Andegaweńską, następczynią tronu neapolitańskiego i miał wraz z nią odziedziczyć koronę. Karol Robert w towarzystwie dwóch biskupów uroczyście odwiózł syna w lipcu 1333 roku do swego ojczystego kraju, gdzie młodzi pobrali się 26 września 1333 roku. Nikt wówczas nie przewidywał, że za parę lat Joanna zgładzi potajemnie męża. W roku 1333 po krótkiej chorobie zmarł łokietek wśród uroczystych modłów swej żony, długoż. Liczył około 73 lat. Przy łożu konającego księcia czuwało kilku dostojników, m.in. kasztelan krakowski Spicimir i archidiakon Jarosław Bogoria. Umierającego spowiadał dominikanin brat Eliasz, choć całe życie tak łokietka, jak i jego żonę łączyły bliskie stosunki z franciszkanami, u których na przykład pochowali obu zmarłych synów. Władysław na łożu śmierci prosił Kazimierza, aby opiekował się matką. W chwili zgonu męża Jadwiga miała około 67 lat. Była jednak jeszcze pełna sił i energii. Uroczysty pogrzeb króla pochowanego jako pierwszego władcy w katedrze wawelskiej nastąpił wkrótce po zgonie, a bezpośrednio potem zaczęły się przygotowania do koronacji Kazimierza. Oczekiwano wówczas, że wdowy w wieku nierokującym ponownego małżeństwa wstąpią do klasztoru. Królowa jednak podjęła próbę utrzymania swej dotychczasowej pozycji. Rozpoczęła mianowicie walkę, aby nie koronować synowej, uważając, że dopóki ona żyje, Polska ma monarchinię. Kazimierz ledwo zdołał skłonić matkę do zmiany stanowiska. Owdowiawszy, Jadwiga przeniosła się do swego oprawnego Sącza. Raz jeszcze oparła się naciskom opinii i nie wstąpiła do klasztoru, a zapewniła sobie status udzielnej księżnej. W tym okresie używała tytułu Dei Gratia Regina Polonie et Domina Terre Sandecensis. Miała przy sobie mały dwór podczaszego podstolego notariusza, spowiednika i pisarza. W 1335 roku zamieszkała z nią wnuczka Konstancja, córka Kunegundy z pierwszego małżeństwa, wdowa po księciu Przemku Głogowskim, który zmarł w 1331 roku. Zachowały się wiadomości o hojnych nadaniach królowej, różnych przywilejów dla miasta i jego wójta i o fundacji kościoła w Jakubowicach. Wiadomo, że Kazimierz Wielki odwiedził matkę w 1335 roku, ale mogło być także wiele innych spotkań. Nie ma natomiast danych, aby była u niej kiedyś synowa. Jest mało prawdopodobne, że Jadwiga była w Koszycach z wizytą u Elżbiety. Przed samą śmiercią, mając ponad 70 lat, przywdziała wreszcie habit zakonny. Prawdopodobnie właśnie wówczas razem z nią wstąpiła do klasztoru także Konstancja, która później została przeoryszą. Jednak Jadwiga nawet jako zakonnica zachowała swój dwór. Używała nadal tytułu Regina Poloniae et Domina Terrae Sandecensis, dodając jedynie Soror Ordinis Santa Clare. Zmarła w Sączu w 1340 roku i tam została pochowana. O ile urodziła się w 1266 roku, to w chwili śmierci miałaby 73 lata. Należałaby więc do najdłużej żyjących monarchin. Kazimierz Wielki urządził jej uroczysty i kosztowny pogrzeb, a później odwiedzał wielokrotnie grup matki. Anna Aldona Litewska, pierwsza żona Kazimierza Wielkiego W pierwszej połowie XIV wieku powstało na wschodzie Europy Nowe rozległe państwo, wielkie księstwo litewskie. Twórcą jego potęgi był Gedymin, który, podporządkowując sobie ziemie ruskie, kolejno Mińsk, Połock, Smoleńsk, doszedł aż do granic dzielnicy moskiewskiej. Stolicą swych posiadłości uczynił wielki książę świeżo założone Wilno. Walcząc z krzyżakami, umiał też z nimi pertraktować, a nawet łudził ich obietnicą chrztu. Nie ulega wątpliwości, że był to mąż stanu dużego formatu. O pochodzeniu Giedymina wiadomo niewiele. Krzyżacy, chcąc poniżyć swego przeciwnika oraz jego jagiellońskich potomków, rozpuścili pogłoskę, że był zwykłym koniuszem księcia Witenesa, którego zabił, by zagarnąć tron. Natomiast Apologeci wywodzili dynastię litewską od kuzyna cesarza Nerona, a przynajmniej od kniaźw połockich, którzy mieli się zlituanizować i porzucić chrześcijaństwo. Wszystkie te legendy powstały jednak dopiero w XV wieku. Można przypuszczać, że Gedymin był jednym z wielmożów żmudzkich, któremu między rokiem 1282 a 1292 udało się zostać wielkim księciem, być może w drodze jakiegoś przewrotu. Równie mało jak o pochodzeniu Gedymina, wiadomo o jego małżonkach. Podobno miał ich trzy. Pierwszą była Litwinka Wida, córka prostego Bartnika. Urodziła mu dwóch synów. Następne, Olga i Jewna, były rusinkami, prawdopodobnie bojarskiego, a nie dynastycznego pochodzenia. Zostały one matkami pięciu chłopców, Olgierda, Kiejstuta, Lubarta, Koriata i Jewnuty. Giedymin miał także wiele córek. Znane są imiona tylko tych, które wyszły za mąż za Polaków lub Rusinów i w związku z tym zostały ochrzczone. Dwie przyjęły prawosławie, poślubiając Rurykowiczów, Maria, Dymitra Groźnookiego, wielkiego księcia twerskiego, a Anastazja, Siemiona Dumnego, wielkiego księcia moskiewskiego. Trzy inne wyszły za mąż za Piastów, Anna za Kazimierza, królewicza polskiego, Elżbieta za Wacława, księcia płockiego, a Eufemia za Bolesława Jerzego, księcia halickiego. Spośród sióstr najstarsza była późniejsza wielka księżna twerska, a w każdym razie... Pierwsza wstąpiła w związki małżeńskie. Następna z kolei o pogańskim imieniu Aldona urodziła się prawdopodobnie w latach 1309-1310 i miała na początku 1325 roku około 15 lat. W tym okresie zjawiło się w Wilnie poselstwo króla Władysława Łokietka, prosząc o rękę jednej z córek wielkiego księcia dla królewicza Kazimierza. Wysłannicy ci mieli poruszyć trudny problem jeńców, których Litwini uprowadzili najeżdżając ziemię polskie. Stosunki polsko-litewskie po roku 1310 zaczęły się wyraźnie poprawiać. Dawniej były zdecydowanie wrogie. Od roku 1255, kiedy Mendok zdobył i spalił Lublin, Litwini nieraz najeżdżali Polskę, a w czasie ostatniej wielkiej wyprawy w 1306 roku dotarli nawet do Kalisza. Niemniej później napady takie już się nie zdarzały. Co więcej, nastąpiło ciche porozumienie odnośnie do podziału sfery wpływów. Gdy min zajął podlasie, w zamian za co łokietek, wsparty przez posiłki węgierskie, osadził w haliczu piasta mazowieckiego Bolesława. W tych warunkach stało się możliwe dalsze zbliżenie, którego normalnym wyrazem powinno być zawarcie małżeństwa między dziećmi panujących. Głównym powodem przymierza było stałe zagrożenie krzyżackie. Trzeba jednak podkreślić, że w omawianym okresie Litwa nie prowadziła działań wojennych z w związku z czym Polska była stroną bardziej zainteresowaną w zadziergnięciu więzów przyjaźni. Pertraktacje wileńskie musiały postępować szybko, bo już wkrótce Aldona znalazła się w Krakowie, gdzie 30 kwietnia została ochrzczona, przyjmując imię Anny. Współcześni nazywali ją niekiedy także Hanna. Pomimo chrztu ślub odkładano. Podobno Giedyminówna uczyła się w tym okresie języka polskiego. Być może czekano także na powrót wysłanego dawinionu kanonika krakowskiego Zbyszka ze Szczyżyca, który między innymi miał przywieźć zgodę papieża na poślubienie niedawnej poganki. W każdym razie małżeństwo zostało zawarte dopiero, kiedy poseł znajdował się już w kraju. Narzeczeni byli rówieśnikami. Urodzony w 1310 roku Kazimierz był uprzednio zaręczony z Juttą Luksemburską, królewną czeską, późniejszą królową Francji. Podobno nie chciał poślubić Anny i łokietek musiał użyć siły, aby doprowadzić syna do ołtarza. Ślub odbył się uroczyście 16 października 1325 roku i został uświetniony obecnością kilku książąt piastowskich. Wianel Aldony byli zwolnieni przez Lifinów brańcy polscy. Według Stryjkowskiego miało zostać wówczas wypuszczonych aż 24 tysiące jeńców, co wydaje się jednak liczbą zawyżoną. Współczesny kronikarz Janko z Czarnkowa określił małżeństwo Kazimierza z Anną Aldoną jako zawarte dla dobra i pokoju Królestwa Polskiego. Miało też ono dwie implikacje. Pierwszą było przymierze trwające zresztą dość krótko. W 1326 roku odbyła się wspólna wyprawa na Brandenburgię, której posiłki Giedymina pod wodzą Dawida, namiestnika Nowogrodzkiego, wspierały rycerzy Łokietka.